I teraz spójrz na to, co to tak znaczy bezwarunkowo wybaczyć do końca. Wybaczyć to nie jest wybaczyć. To nie jest wybaczyć. Tak po Jezusowemu. To jest ponieć śmierć, dać się zabić, ofiarować się za krzywdzącego, cierpieć za niego od niego. To jest to, co wczoraj ładnie powiedział w kontekście jakby tego, od czego zaczął ksiądz Paweł. Od, tego, od tej sprawiedliwości, czym jest ta ostateczna sprawiedliwość. I zobaczcie, jaki prosty gest był. Ksiądz Paweł się odwrócił i spojrzał na krzyż. Bardzo wymowny zresztą krzyż. Nie? To jest właśnie to. Kiedy masz tyle pytań, jak można tak wybaczyć, czy jestem w stanie wybaczyć, czy można tak wybaczyć, przestań. Wyłącz rozum, przyjdź do kaplicy, padnij na kolana i właśnie to powiedz. Nie? Strasznie boli, strasznie boli. Ale ten cały mój ból przyjmuje... I ofiaruję za Niego. I umieram. Umieram. Tak jak powiedziałem też wczoraj, nieomal dosłownie umieram. Ten sztylet wbity w serce. I ofiaruję za Niego. I to jest ta cała metodologia wybaczenia, szczególnie w tych najtrudniejszych sytuacjach. Tylko, że kochani, te najtrudniejsze sytuacje w małżeństwie, one mogą być obecne jakby w naszych relacjach, w naszej codzienności bardzo często w ciągu dnia. Oczywiście. Wyraźnie to mówię i proszę, myślę, że mnie dobrze zrozumiecie, nie wolno nam dawać się dręczyć, jeśli jest przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, boli, jak najbardziej boli, ale mamy obowiązek się bronić, obowiązek i to wszelkimi no, możliwymi sposobami. Ja mówię to wyraźnie, bo, bo czasami właśnie po takiej nauce, kiedy mówię o tym najwyższym poziomie ofiary w małżeństwie, i tak może nie do końca, jakby ktoś to zrozumie i podchodzi i pyta, przy pana, zaraz, zaraz, ale jak to jest przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, ja mam to przyjmować i tak umierać, i tak ofiarowywać za niego? Ja mówię, nie, ten ból tak, ten ból psychiczny szczególnie, ale od razu stosować mechanizmy, bo ma pani obowiązek bronić siebie, bronić dzieci. I przepraszam, wielokrotnie mówię dosadnie, dosadnie. Zadzwonić na policję, niech drania zabierają i zamykają. I największe sankcje, jakie są możliwe, niech mu wymierzają. I niech siedzi tam w tym więzieniu za to, co robił. Bo to mu się należy, też jako czynnik wychowawczy. Co oczywiście nie znaczy, że koniec z małżeństwem. Tak się z jakiegoś powodu w tym waszym małżeństwie stało, jakiś współudział w tej winie też jest z pani strony. To jest wasz problem wspólny, ale sankcje muszą go za to spotkać. Z jednej strony sankcje, ale z drugiej strony pani ma obowiązek chronić. A więc nie może być cierpiętnictwa tego jakby poddawania się biernego, szczególnie właśnie w sytuacjach przemocy. I mówimy o takich sytuacjach teraz, właśnie w tym momencie. Jeśli coś takiego jest, musimy się jakby temu przeciwstawiać. Natomiast tej całej dużej przestrzeni naszego normalnego życia małżeńskiego, w którym się bardzo dużo udręczenia, cierpienia, od chociażby z tego wynikającego, o czym tutaj mówimy, z jednej strony mamy te potrzeby, które nie są spełniane, jest smutek, jest przykro, z drugiej strony są te zranienia poprzez postawy, poprzez słowa, nie daj Boże też... Poprzez zdrady, poprzez odejścia, porzucenia, poprzez powchodzenia w te kolejne związki. No boli, boli. Jest udręczenie. I to jest ten krzyż. I to jest ten moment, kiedy trzeba przyjść, paść na kolana, ryczeć i jęczeć przed Jezusem. Dosłownie. Ukazywać Mu ten ból, pokazywać Mu ten ból i mówić, Panie Jezu, nie wytrzymuje. To jest tak trudne, to jest tak ciężkie, to jest tak bolesne ale przyjmuje to, przyjmuje i ofiaruje za nią, przyjmuje i ofiaruje za niego, i ofiaruje za niego. Zobaczcie, ten element przyjmuje, dlaczego to jest takie ważne, mamy Wielki Post i coś niezwykłego jest w bogactwie też liturgicznym, bo mamy drogi krzyżowe, mamy gorzkie żale. I jak echo płynie i w drodze krzyżowej, ale szczególnie w gorzkich żalach, czwarta pieśń o słudze Jachwę. To jest niezwykłe. Dziewięć wieków przed Chrystusem w tak precyzyjny sposób Izajasz to opisał, a szczególnie w tej czwartej pieśni. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Jak owca nie ma, jak baranek na rzeź prowadzony, tak on dał się gnębić. Słyszycie to? Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Co to znaczy? Przypominacie sobie pasję Mela Gibsona, nie? Co to znaczy? Że Jezus powiedział, no, teraz już pora nadeszła, bierzcie mnie i się nade mną znęcajcie. Nie? No to masochizm jest, przestańcie, to nie o to chodzi. Jezus wiedział, że ten poziom nienawiści wobec Niego dojdzie do, do, do, do, do takiego pułapu i że oni po prostu Go zaaresztują i się to wszystko rozpocznie. Tylko chodzi o to, że On godził się na to, wyraźnie powiedział Ojcu w Ogrójcu, nie moja wola, ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę, ale Twoja wola niech się stanie. I wyzbył się w sytuacji, która była jakby konieczną sytuacją. Nienawiść, aresztowanie, znęcanie się. Wyzbył się buntu. Po prostu buntu. Nie, nie, chcę zostawcie mnie, nie, nie, ojcze, ja nie chcę tego, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To zobaczcie, jak często tak jest, że masz cierpienie, nawet mówimy o sytuacji jakiejś choroby, złamanie, nie wiem, nie daj Boże, nowotwór. Jak często ludzie w cierpieniu, w chorobie trwają w ogromnym, wewnętrznym buncie. Jakie to jest smutne dla rodziny, dla personelu, dla tej osoby. Ona i tak cierpi, poziom bólu jest, fizjologicznie jest. On jest potem potęgowany tym buntem. No nie jest to cierpienie. Ale pogódź się z tym. Po prostu się z tym pogódź. Nie przeskoczysz tego. Poddawaj się terapii. Łącznie z najwyższym poziomem tych środków znieczulających. Poddawaj się terapii. Ale się pogódź. Wyzbądź się bólu. Przepraszam, wyzbądź się buntu. Wyzbądź się buntu. I to jest trobna rzecz. Boleć będzie. Tylko, że to jest początek czego? Przepraszam, dziwnie to zabrzmi tego, aby wykorzystać wartość tego cierpienia. Ono jest, ale skoro jest, to nie będzie z tego jakiś pożytek. I to jest cała istota, słuchajcie, Ewangelii. To jest właśnie to, co Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. No, zaprze się samego siebie, no to właśnie to, Fajnie by było, gdyby było tak miło, pięknie, cieplutko, ale tak nie jest. Rezygnuję z tego, co bym chciał, co bym chciała. Zapieram się. I potem Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój. Słuchajcie, czy w tym niech weźmie krzyż swój? Najważniejszy jest krzyż? Nie! To nie o krzyż chodzi. Tylko o to niech weźmie, o branie krzyża chodzi. O tą wewnętrzną predyspozycję. Dobrze. Godzę się na to. Godzę się na to. Przyjmuję to. Wyzbywam się buntu. I potem jest, niech mnie naśladuje. Czyli patrz, Droga Krzyżowa. Bierzesz ten krzyż i idziesz. I idziesz. Na golgotę. A na golgocie jest to. Niech mnie naśladuje tym, że przybijają mnie do krzyża, że umieram. Słuchajcie, on umierał za nich, ale on też umierał od nich. Oni go zabijali, nie Rzymianie, tak a propos, nie Rzymianie, choć za Rzymian też umierał, bez wątpienia, za cały świat umierał. Tylko jego najbliżsi ci, wobec których czynił cuda, ci go zabijali, ci go do krzyża przybili. To jest dopiero poziom bólu. Nie jest tym odczuciem niewdzięczności, jak możecie tak robić, skoro ja tyle dobra dla was wyświadczyłem. Jak to bolało Jezusa. I umierał. I to jest to, niech mnie naśladuje. No trzeba umierać. I to jest to 77. Nie rozumiem, nie rozumiem. Ale nie będę się zastanawiać. Przyjmuję to, Przyjmuję. Godzę się na to cierpienie i ofiarowuje I to jest bardzo ważny element. I ofiarowuje. Ja nie wiem, słuchaj, ja nie wiem, jak długo jeszcze będzie trwało to twoje cierpienie. W tym kryzysie, o którym też wczoraj mówiliśmy na naszym meetingu. Ten ból, te łzy. I ładnie ktoś powiedział wczoraj. Myślę, że jak nie będę mówił kto, to nie złamie tej tajemnicy mitingu, nie? Powiedziała ta niewiasta, że ona liczy się z tym, że to będzie do końca jej dni, że ona może nie zobaczyć tych efektów. A więc będzie samotność, będzie ból, będzie przykrość samotnego wychowywania dzieci, będzie droga krzyżowa walki o alimenty, walki też w sądzie wtedy, kiedy będziesz mówił, że się nie godzisz na, na rozwód, to jest droga krzyżowa. Wiecie, jaki to jest poziom upokorzenia, jak ważne są te grupy wsparcia, żeby się obmadlać nawzajem. Nie? I przejdziesz tą drogę krzyżową, przejdziesz tą Golgotę i potem będziesz, tą świadomość, będziesz miał tą świadomość, że to do końca życia tak będzie. I też musisz się z tym liczyć. I to wszystko przyjmujesz i ofiarowujesz za Niego, za Nią. Tylko, że myśmy sobie to ślubowali, kochani. I tu jakby wracamy do tej istoty. Bo owszem, ślubowaliśmy najpierw to. Ślubuję ci miłość. A więc ślubuję ci, że jestem gotów największych ofiar, poświęceń, że jestem gotów umierać. Bo to Jezus tak zdefiniował miłość. Nikt nie ma większej miłości na tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ale coś jeszcze sobie ślubujemy. I to rozumiecie, i wielu to artykułuje. Jestem z was dumny. Wierność, uczciwość oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. I to w dwóch wymiarach. W dwóch wymiarach. Oczywiście nie opuszczę, odejdziesz, porzucisz. Ja będę wierna, ja będę wierny przysięce. Ty opuściłeś, ale ja Cię nie opuszczę. Ja zostaję. Ale jest też ten drugi wymiar. Posłuchaj, ja Ci to dzisiaj ślubuję. Że nawet jak zdradzisz, odejdziesz, porzucisz, nigdy nie wrócisz. Ja nie dopuszczę do Twojego potępienia. Patrz mi tu w oczy i żeby sprawa była jasna. Słyszysz? Wyciągnę cię za uszy z piekła, wyrwę cię z tego piekła. Po moim trupie Twoje potępienie. Nie dopuszczę do Twojego potępienia. Słuchajcie, jeśli mówimy o mocy sakramentu małżeństwa, to jest godzina. Dzięki, dzięki, bo wczoraj coś, coś mi zegarek szwankuje. Jeśli mówimy o mocy sakramentu małżeństwa, jeśli mówimy o tym, jest nastroje mąż, żona i Jezus, największy przywilej małżonków sakramentalnych, cała obecność Jezusa, to jakby w tym uwidacznia się ten najwyższy poziom tego największego przywileju. I to już w tym momencie mnóstwo różnych przykładów można pokazywać. Od między innymi, właśnie taki przykład, on też tutaj jest, do którego się odwołuje, bo to była rozmowa no, bardzo ważna, bo Bogu za to dziękuję, że przy okazji tej rozmowy mogły te słowa wybrzmieć. To było też w dużej parafii w Bydgoszczy, po takiej rozmowie właśnie związanej mniej więcej z tą tematyką, tej drugiej, jeśli jestem w parafii po raz drugi, to właśnie mówię o tym, o tym cierpieniu, o wybaczeniu w małżeństwie. Podchodzi do mnie niewiasta, tak elegancko obrana i przy Pana, ja jestem lekarzem, mąż jest lekarzem, mamy dwoje dzieci, dwóch synów, już prawie dorosłych. No i właśnie mi mąż oznajmił, że się wyprowadza, bo z tamtą kobietą już jest dość długo w tym związku. I pan, jak się czuje żona, która się dowiaduje, że mąż takie podwójne życie intymne, z tamtą kobietą w łóżku, ze mną, no strasznie mnie upokorzył, strasznie. Ale wie pan, co ja mu powiedziałam? A idź sobie ja sobie też znajdę innego mężczyzny. Udowodnię ci, że potrafię sobie jeszcze radzić, że jestem jeszcze atrakcyjna. Tak mu pani powiedziała. Tak mu powiedziała. I tak pani zrobi. No chyba tak. To się trochę zawahała, nie? Chyba tak. Ale państwo jesteście małżeństwem sakramentalnym. Jesteśmy to proszę posłuchać, co mu pani powiedziała. Pani powiedziała mu tak. A idź sobie z tamtą kobietą. Już jesteś martwy, bo żyjesz w cudzołóstwie i w tej śmierci będziesz się tylko pogłębiał. Będziesz martwy. I dalej mu pani powiedziała i ja zrobię to samo. Się ubabram w grzechu cudzołóstwa i będę martwa. To mu pani powiedziała. I ona ja tak, patrzy na mnie, tak przerażona, nie? Co mam zrobić? No zaraz jesteście sakramentalnym małżeństwem. Tomu pani ślubowała nie opuszczać aż do śmierci. To to trzeba zrobić. To to trzeba zrobić. Zostać w samotności do końca życia. I całą tą samotność, ten ból, to upokorzenie, bo będzie upokorzenie szczególnie właśnie w walce o alimenty. Bo lekarz ma praktykę prywatną, a dochód ma 1200 zł, nie? A, 1200 zł, no. I jakie alimenty od tego? No nie można, nie? Bo się normalnie głodem zamoże, nie? Więc będzie droga krzyżowa w tej walce o alimenty, nie? I to wszystko, i tą samotność, i ten ból, i to upokorzenie, i te wszystkie spowiedzi, i komunie i modlitwy ofiarować za Niego. To mu Pani ślubowała. I ona tak na mnie patrzy. To jak to? To on z tamtą kobietą. No takie normalne kobiece, nie? On z tamtą kobietą będzie szczęśliwy. Pani Kasiu? A ja mam być sama. Ja nie chcę być sama. Ja się boję samotności. I teraz uwaga. Mam prawo do szczęścia. Zobaczcie. Ten argument, nie? Nie, ja powiem tak. Rozumiem to. W wymiarze ludzkim rozumiem to. Mam prawo do szczęścia. Mam być sama, mam być sam. I jakże często my tak podpowiadamy. A weź sobie innego, masz prawo do szczęścia. A weź sobie innego. masz prawo do szczęścia. Nie? A weź sobie innego będzie miał ci kto chałupę pomalować, nie wiem, coś tam naprawiać w domu, nie? Weź sobie innego. No i bardzo często nawet czcigodne godne niewiasty z pierwszych ławek z kościoła tak powiadają, podpowiadają swoim dzieciom, nie? wyrzuć drania, no co się tak będziesz męczyć, się rozwieć, no ułożysz sobie jeszcze jakoś życie, nie, no ludzie, no przecież to są klasyczne teksty, ułożysz sobie życie, masz prawo do szczęścia, no więc ta niewiasta też tak mówi, nie, to jak to, no, no mam prawo do szczęścia i mam być sama przez kolejne, o lat powiedziała, przez kolejne 30-40 lat i teraz słuchajcie, no argument trudny i ja mówię, proszę Pani, tak, ma być sama, ma być pani sama przez kolejne 30-40 lat, ale co to jest? Ja, nie, ja oczywiście mówiłem do niej bardzo spokojnie, nie? Ale co to jest 30-40 lat w porównaniu z wiecznością? W porównaniu z wiecznością. Słuchajcie, bo to nam umknęło totalnie że kiedyśmy sobie wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej, to się po prostu zaczęła nasza walka o wieczność, walka o zbawienie, o nasze zbawienie, o zbawienie naszych dzieci. Zobaczcie, najbardziej przerażającym elementem owej mentalności proozwodowej, czyli jakimś takim znowu poziomem zwycięstwa szatana jest właśnie to, że on podpowiada takie fajne rozwiązania, no masz prawo do szczęścia, no ułożysz sobie jeszcze życie. Ach, nic takiego, ten konkubinat, no nic takiego. No zobacz, tak wiele osób to robi, a jeszcze Kościół sankcjonuje, komunie. Będzie super, no nawet do komunii będzie można przystępować, nie? No nic takiego. I jest właśnie o tym on mówi, to wstrętne diablisko. Och, przecież najważniejsze jest to tutaj doczesne szczęście, no. Nic więcej nie jest ważne, nie? No nie, słuchajcie, te słowa przysięgi, to jest taranga, to jest nasza walka o zbawienie, to jest nasza gra o wieczność. Mamy wszystko robić, żebyśmy byli szczęśliwi tu w doczesności. I stąd między innymi, no chociażby właśnie takie kolekcje miłość małżeńska może być piękna recepta, na szczęście w małżeństwie. No tak, bośmy sobie tu powiedzieli, ślubuję ci miłość, jak wam człowiek powiedziałem, to Jolka ma prawo mi powiedzieć, facet się, bierz do roboty, bo ja się nie czuję kochana. No i już, dżentelmen, bierzcie do roboty. No ma prawo i tak ma być, żebyśmy byli ze sobą szczęśliwi. Ale nie mamy gwarancji, że tak będzie. Tak jak nie mamy generalnie gwarancji, że jako osoba indywidualna będziesz cały czas się czuł szczęśliwa, szczęśliwy. No nie. I wtedy, kiedy przychodzą te trudne chwile, trzeba powiedzieć, no tak, no jest ciężko z takiego i z takiego powodu. Ale biorę to. To ma wymiar zbawczy. A więc pani mu to ślubowała że to właśnie Pani, w momencie, kiedy On będzie martwy duchowo, wyrwie Go z tego piekła. I to jest trudna prawda, ale jednocześnie, słuchajcie, to jest piękna prawda. Bo zobaczcie, zobaczcie, ja absolutnie nic nie ryzykuję, jak to mówię, że wartość największa sakramentu małżeństwa jest właśnie ta, że daje ona nam możliwość zbawienia zastępczego. On się do końca życia ten dran nie nawróci. Że się do kościoła przestaje chodzić. Słuchajcie, mowa o tym, żeby udzielać komunii osobom żyjącym w konkubinacie, to jest jakaś abstrakcja, to jest w ogóle, przepraszam, żeby nie używać mocniejszych słów. Ile osób, które przeżyły rozwód, regularnie uczestniczą w praktykach religijnych? Niecałe 4%. A dlaczego pozostali nie uczestniczą w praktykach? No mają świadomość, podeptali sakrament, jaki Pan jaki Kościół, po co mi to w ogóle potrzebne, nie? A jeszcze będę chodził, to mi będą sumienie drażnić, nie? No bo to tak właśnie działa, nie? Stoisz sobie grzesznik kościela, tu mówią o złu, no to drażnią go, nie? No to lepiej nie chodzić. No więc jest to troska w sumie tak na, na dobrą sprawę, o kogoś to w ogóle nie chce tej troski, jeśli chodzi właśnie o tą komunię i tutaj trwamy w samotności do końca, uwaga takie nieludzkie takie głupie w oczach tego świata i on się nie nawróci i nigdy nie wróci i będzie zbawiony i będzie zbawiony Bóg nie może nas zbawić bez nas, może w sakramencie małżeństwa może bo jesteśmy jednym ciałem, jednym mięsem, mięsem. To jest największy przywilej Obej jedności jednego ciała małżeństwa. Zobaczcie na ten przykład. To jest przykład, który no, ciarki mi wywołuje, po plecach przechodzą, jak właśnie o nim mówię, bo takie też jakby wywołał ciarki na moich plecach, jak to słyszałem. Kiedy rozmawiałem z dziewczyną umierającą na chorobę nowotworową, i tak króciutko jakby tę historię życia opowiadała mówiąc w trzecim roku małżeństwa opragniona ciąża ale zagrożona kilka miesięcy w szpitalu na podtrzymaniu w trzecim roku małżeństwa i w tym czasie on, mój mąż znalazł sobie inną kobietę, wyprowadził się do niej i już tam został urodziłam synka, taksówką wracałam do pustego mieszkania znienawidziłam tego mojego męża Trwałam w tej nienawiści wiele, wiele lat. Wychowałam syna, wykształciłam, piękne stanowisko zajmuję, a teraz umieram. Strasznie boli, strasznie boli. To już jest ten stan terminalny, strasznie boli. Ale całe to cierpienie ofiarowuję za tego mojego męża marnotrawnego. Teraz go kocham, i to, to takie niezwykłe wyrażenie było, ale to jest inna miłość. Teraz go kocham, ale to jest inna miłość. I całe to cierpienie ofiaruje za niego. I moje umieranie ofiaruje za niego. I tą moją śmierć ofiaruje za niego. I teraz uważajcie, i ostatnie słowa były takie. I będzie zbawiony. I ona zmarła po paru miesiącach. Syn mi przysłał smsa Panie Mieczysławie, mama zmarła. Nie? Potem jeszcze z nim rozmawiałem telefonicznie mówiłem mu, Pani Jarku. Pana mama to była osoba święta. A on mówi, wiem. Wiem. To było niezwykłe, teraz uważajcie, uważajcie. Bo tak się boimy o swoje dzieci. Też wczoraj to pytanie było, nie? Tak się boimy o swoje dzieci. Bo nie mają tego, co powinny dostać, czyli tej pięknej naszej miłości małżeńskiej. Czyli optymalnego pokarmu, które potrzebują, które jest który jest ważniejszy od naszej miłości rodzicielskiej. Ale święty Jan Paweł II mówił w odniesieniu do cierpienia takie słowa, cierpienie to jest wyższy rodzaj miłości, to jest powołanie do wyższego rodzaju miłości. W ogóle, przepraszam, dziwnie zabrzmi, ale święty Jan Paweł II miał jakieś niezwykłe umiłowanie wobec cierpienia, niezwykłą wrażliwość wobec cierpienia. I teraz, kochani, wasze trwanie w samotności po porzuceniu, po rozwodzie jest realizacją miłości, ale na tym wyższym poziomie, tego wyższego rodzaju miłości. I nawet jak teraz tego dzieci nie rozumieją i nawet być może mają bunt i ostrzegam, jak zostałaś porzucona, kiedy dzieci mają 8-9 lat. I one dojdą do wieku 13, 14, 17 lat, to będą miały taki bunt, że nawet ty odczujesz nienawiść, bo będą ci to mówić, mamo, to przez ciebie. To przez ciebie, taty, nie ma, To przez ciebie. I najpierw dostawałaś sztylety w postaci tej zdrady, a potem będziesz dostawała sztylety od dzieci. I musisz to przeżyć. Ale one dojdą do dorosłości i powiedzą to, słuchajcie, nasza mama była święta. Nasz tato był święty. Bo to było jakieś dziwne, że nie wziął sobie żadnej innej kobiety, że mama sobie innego mężczyzny nie wzięła. I cały czas to powtarzał, powtarzała, jestem wierny, jestem wierna. To ślubowałam. One będą miały bunt, ale potem to zrozumieją. I teraz zobaczcie, teraz im brakuje naszej pięknej miłości małżeńskiej, ale one już teraz mają, choć jeszcze tego nie rozumieją, tą wyższą miłość ten wyższy rodzaj miłości. I to jest w stanie je uchronić przed tymi niebezpiecznymi konsekwencjami, o jakich wczoraj mówiliśmy. Jest w stanie, nie bójcie się, bo nawet jak będą miały bunt i odejdą od Kościoła i będziecie Ci się badawało, że odeszły od Pana Boga i będzie wyrzut sumienia to przez nas, przez nasz rozwód, przez nasze podeptanie małżeństwa. Nie bójcie się, jak my wytrwamy w samotności, a więc w realizacji tego wyższego poziomu miłości to to je tak niezwykle jakby uleczy. I potem one będą miały, słuchajcie, dziwnie to zabrzmi, piękny przykład waszego małżeństwa. Tak, waszej miłości małżeńskiej. Bo nawet jak do siebie nie wrócicie, to one to powiedzą ludzie. Przecież to był najwyższy poziom realizacji przysięgi małżeńskiej. Że mama została sama. Że tata został sam. I właśnie tak realizował treść przysięgi i miłość małżeńską. Więc ten Pan powiedział, Pani Sławie, wiem, wiem, że była święta. I teraz uwaga, zobaczcie, Ela umarła, ona miała na imię Elżbieta, Ela umarła, a ten facet żyje sobie dalej w tym konkubinacie, w tym grzechu, do kościoła nie chodząc, będąc zupełnie jakby, nie wiem, nawet najdalej, jak to tylko jest możliwe, od Pana Boga i umiera. I umiera No aż strach się bać, nie? A strach się bać Jak ktoś umiera niepojednany z Panem Bogiem I staje przed Panem Bogiem No nie ma wyjścia, staje przed Panem Bogiem I Pan Bóg mówi Ty draniu Tak skrzywdziłeś tą swoją żonę Zobacz, zobacz ile trudu Ona sama musiała to dziecko wychowywać I w tej biedzie je kształciła Ale sobie z tamtą kobietą żyłeś Taki byłeś szczęśliwy. Tak ją skrzywdziłeś. Złamałeś treść przysięgi. Mnie też obraziłeś, tak Pan Bóg powie. Zobacz na Ele. Ona tu jest. Ona to Cierpienie. To umieranie i tą śmierć ofiarowała za Ciebie. Taką ma wartość Trwanie w wierności przysiędza to końca, więc to oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Nie dopuszczę do Twojej śmierci. Nie dopuszczę do Twojego potępienia. I wiecie, i to wczoraj usłyszałem na mitingu, normalnie powaliliście mnie. W wymiarze bardzo pozytywnym. Tak bardzo się ucieszyłem, że tak wielu nas jest, którzy tak rozumieją Przysięgę małżeńską, że nie ma alternatywy, trzymamy w samotności. I tą samotność, to upokorzenie, biedę materialną też czasami. I te wszystkie komunie przyjęte, i modlitwy, i cierpienie ofiarowane za niego, za nią. I być może do końca życia. Ale właśnie po to, żeby był zbawiony, żeby była zbawiona. Jakie to jest głupie i niedorzeczne w oczach tego świata, nie? Ale w oczach tego świata na szczęście to jest coś zupełnie innego. Zupełnie inny wymiar. I od chociażby właśnie to, co wam mówiłem, ta nasza bardzo bliska znajoma Danusia, która, lekarz, ten mąż też lekarz, zostawił ją. A ona mówi, to jest mój mąż. A ona mówi, słuchajcie, nawet moja siostra mi to mówiła. Danusia, przestań, weź sobie innego faceta, no zobacz, barierka od balkonu ci się rozłamuje, no facet w tym domu jest potrzebny, facet w tym domu jest potrzebny się ja już znała te teksty, nie? I tak spokojnie, nie? Mówi, nie, Krysiu, to jest mój mąż. Ja na niego czekam. Słuchajcie, to było szokujące, kiedy ona mówi, w szafie są ciągle jego garnitury, jego koszule. Tutaj, w tym łóżku, w sypialni jest ciągle jego miejsce. Ja na niego czekam. Może wróci. I teraz uważajcie, ja tam się mówi tak, a może nie wróci, ale to nie o to chodzi, żeby wrócił, tylko o to, żeby był zbawiony. Kropka. Kropka. Zgadzacie się? No. Ale o to, żeby wrócił też chodzi. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Bo też to nie mówicie i też to czujecie. I, i, I trzymajcie się tego. I trzymajcie się tego. Nie bójcie się, jakby tak mówić, panie Boże, ile mam czekać? Czekam na niego. Czas upływa. Więc, kochani, bo, co chcę powiedzieć, bo ja bym sobie tego nie wymyślił, ale to mi właśnie pokazuje, jakby, no, no, coś cudownego, no, życie. Kiedy w małej miejscowości na Dolnym Śląsku prowadziłem parafialne rekolekcje o tematyce małżeńskiej, w adwencie podchodzi taka starsza pani i mówi przy pana, zostawił mnie z czwórką dzieci ten brat Sama w biedzie je wychowywałam, wykształciłam. Wrócił po 18 latach. Wrócił, bo tam tamta kobita zmarła. Nie? No to taki sam jak pies wrócił. Nie? Przyjęłam go, mój mąż. Nie? Taka fajna, taka fajna prosta kobieta. Nie? Przyjęłam go, mój mąż. Nie? Dzieci nawet mówiły, mama, co ty robisz? Tak cię skrzywdził, tak nas skrzywdził. Mama, wyrzuć go. To jest mój mąż. Po dwóch latach sparaliżowało go. I nic nie mógł przy sobie zrobić. I ja go myłam, karmiłam, goliłam. Jak go goliłam, to po rękach mnie całował. I po kolejnych dwóch latach zmarł, umierał na moich rękach. Dzieci przepraszał, z dziećmi się pojednał, mnie przepraszał. Zobaczcie, jaki poziom jakby, no nawet dzieci, nie? Mamo, co ty robisz? W Szczecinie, w takiej wielkiej parafii, podchodzi do mnie elegancka pani i mówi, proszę pana, ja wróciłam do męża po 23 latach. Wie pan, jakie to jest trudne? Bo najpierw to musieliśmy wszystko odkręcić, bo była sprawa rozwodowa, więc na nowo zawrzeć małżeństwo. Nie? A teraz to się musimy w ogóle uczyć na nowo być ze sobą. Po 23 latach. Taka przerwa w życiorysie. Więc uważajcie, ja zadaję pytanie, bardzo proste pytanie. Dlaczego ten mąż do żony po 18 latach wrócił? Dlaczego ta żona do męża po 23 latach wróciła? Odpowiedź jest jedna, jedna. Bo ta żona 18 lat na niego czekała. Nie wzięła sobie innego faceta. Bo ten mąż 23 lata czekał. Nie wziął sobie innej kobiety. Słuchajcie, błagam was, musimy brać pod uwagę taką okoliczność, że jednak Coś mu tam w tym łubie zaświta i tak sobie pomyśli, jaki ja dran jestem. Tak skrzywdziłem tą moją żonę, tak skrzywdziłem te moje dzieci. O nie, wracam. Ale jak on tak pomyśli, jakąś łaskę dostanie, a ona już sobie wzięła innego faceta i w tej sypialni w łóżku jest inny facet, a on sobie pomyśli, wracam. A nie będzie już miał gdzie wrócić. Jaka odpowiedzialność? Czy w imię czego mamy czekać? No właśnie w imię tego. Żeby miał gdzie wrócić. Żeby miała gdzie wrócić. I wtedy słuchajcie, nie bójcie się, nie? Od czasu do czasu, smsik. Wybaczam, kocham, czekam. Kocham, czekam, wybaczam. Od czasu do czasu tylko, nie? Od czasu do czasu. Ewentualnie jeszcze modlę się za ciebie. I nic więcej, żeby wiedział, najważniejszą rzecz, żeby wiedział, żeby wiedziała, że ma gdzie wrócić. Dlaczego, o mamy również miłosierdzia, dlaczego wrócił syn marnotrawny do swojego ojca? Bo dotknął dna, nie? Najniższy poziom tego pokorzenia, te, te, te koryto i stronki, którym się świnie żywiły. Dlatego wrócił? Nie. Gdyby dotknął dna i refleksja by się wzbudziła, jaki ja jestem tran. A tak w ogóle to, jak wrócę do Ojca, to przynajmniej będę miał jedzenie, nie? Ale miałby w świadomości słowa Ojca na pożegnanie. Uciekaj, że draniu jerem. I nigdy tu nie ma powrotu drzwi za tobą zamknięte, nawet żebyś nie myślał, tu, nie myślał tu wracać. To gdyby ojciec mu coś takiego na pożegnanie powiedział, a on by tego dna dotknął i pomyślałby sobie, no może by tak wracać, ale pamiętałby słowa ojca, to co by zrobił? Najwyższy poziom rozpaczy, no nie będę mówił, co by zrobił. No tak, no nie miałby gdzie wrócić. Ale jestem pewny, że ojciec na pożegnanie mu powiedział, synu, robisz nam straszną krzywdę. Mi i twojej mamie robisz straszną krzywdę. Ale bardzo cię kochamy. I zawsze możesz tu wrócić. Cokolwiek się zdarzy w twoim życiu, tu jest twoje miejsce, tu jest twój pokój. Zawsze możesz tu wrócić. Jestem pewny, że ojciec mu to powiedział. Jak on tego dna dotknął, to to mu się przypomniało. I co powiedział? zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Ale tylko dlatego mógł iść do ojca. Nie na wróżek do dna, tylko że wiedział, że ojciec czeka. Co jest potwierdzeniem tego, że ojciec czekał na niego? Wybiegł mu na spotkanie. Ojciec wybiegł mu na spotkanie. Tamtej przypojście to jest wyraźnie, nie? Czy ojciec był w takim oczekiwaniu czuwającym. Rozglądał się, kiedy wróci, kiedy wróci, może wróci, może wróci, nie? Ale oczywiście też na pewno w tym oczekiwaniu modlił się, na pewno też matka się modliła, bo tam jej niby nie ma, ale na pewno była. Też na pewno się modliła. I dlatego dostał łaskę powrotu, ale też czekał ojciec. Ot, i tak ma to wyglądać. Także może nie wróci, bo to może nie chodzi o to, żeby wrócił, to żeby był zrobiony. A może wróci. A może wróci. I o to też chodzi, żeby wrócił. I też mamy prawo się o to modlić, mamy prawo wyraźnie o to Pana Boga prosić. Amen. Pytania? Nie ma pytań. Nie ma pytań. Dziękuję.